Na wydarzeń, Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. U nas na początek zmiana na bardzo ważnym stanowisku. Do dymisji podał się szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. O powody takiej decyzji pytała nasza reporterka i przekaże nam swoje ustalenia. Aneks do raportu o likwidacji WSI będzie odtajniony. Tak postanowił prezydent Nawrocki. Skomentuje to ekspert. Do omówienia wiele ważnych spraw. Z udziałem premiera Tuska dwudniowy szczyt unijny na Ceprze. Jest tam nasza wysłanniczka. Będzie jej relacja. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam. SUMĘ WYDARZEŃ Ta decyzja była spodziewana, ale niekoniecznie w tym momencie, tak mówią politycy koalicji rządowej. Szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska. Jego dymisja została przyjęta. Cenckiewicz podkreślił, że powodem jego decyzji było m.in. odebranie mu dostępu do informacji niejawnych oraz w jego ocenie działania rządu, które, tu cytat, sparaliżowały normalne funkcjonowanie BBN-u. Nie wszyscy jednak w tę wersję wierzą i szukają drugiego dna. O co w tej sprawie chodzi? Pytamy o to naszą reporterkę Sylwię Białek, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, szef biuro Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz napisał w mediach społecznościowych, że odchodząc z ministerialnego stanowiska chce jedynie, i tu cytat, uwolnić Urząd Prezydenta od nieustannej presji i ingerencji, której jako wróg publiczny rządu Tuska Sikorskiego i Kosiniaka Kamysza byłem i jestem powodem, tak napisał Sławomir Cęckiewicz dodał, że nie zrezygnuje z dalszej walki o zachowanie w Polsce,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 Rzeczypospolitej Polski. W lipcu 2024 roku szef służby kontrwywiadu wojskowego cofnął Słowomierowi Cęckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które są wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli prezes Rady Ministrów, utrzymał jego decyzję w mocy. Później Sławomir Cęckiewicz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ta decyzja została uchylona i Naczelny Sąd Administracyjny w kwietniu tego roku decyzję podtrzymał. Sławomir Cęckiewicz twierdził, że dostęp do informacji ma po tej decyzji NSA. Przedstawiciele rządu, w tym minister koordynator służb specjalnych, że nie. Rzecznik ministra, Jacek Dobrzyński, powiedział dziś, że cieszy się, że Sławomir Cęckiewicz zrozumiał, że kierowanie przez niego bbn nie ma po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 Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek żałuje, że Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z funkcji szefa BBN-u. Jego zdaniem to fachowiec, któremu pracę utrudniał rząd Donalda Tuska.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 Ministrom więc wydaje mi się, że to też może świadczyć o tym, że, że Cenckiewicz po prostu ten pojedynek przegrał. Pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Minister Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak napisał, że liczy na współpracę z generałem, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że rozpoczyna się teraz nowy etap współpracy z Prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cęckiewicz podał się do dymisji obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przejął generał Andrzej Kowalski. Najnowsze informacje na ten temat zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy. Teraz komentarz eksperta. Dymisja Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa BBN-u to mimo wszystko zaskoczenie. Tak mówił na naszej antenie politolog profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert zwrócił uwagę, że choć czarne chmury nad współpracownikiem prezydenta zbierały się od dawna, to jednak nic nie zwiastowało jego rezygnacji. Jestem zaskoczony, ponieważ jednak profesor Cęckiewicz należy do takiego bardzo bliskiego grona prezydenta. Jest jego swoistym mentorem, takim przewodnikiem po historii. obydwaj są przecież historykami. I wydawało mi się, że prezydent będzie starał się jednak zachować status quo w przypadku Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Stało się inaczej, natomiast chyba nawet w tym oświadczeniu pana ministra Cenckiewicza przebijać jedna rzecz, że on nie skończył współpracy z Prezydentem tylko będzie funkcjonował w innej roli. Być może w takiej roli, która nie wymaga od niego chociażby dostępu do informacji niejawnych. Będzie szefem Rady Bezpieczeństwa i Obronności. Sławomir Cenckiewicz pozostanie też doradcą Karola Nawrockiego. Więcej na ten temat piszemy na stronie Polskie Radio 24pl to może być uderzenie w osoby, które doprowadziły w naszym kraju do transformacji ustrojowej. Tak, zapowiedź odtajnienia przez prezydenta aneksu do spraw raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych komentuje był oficer Agencji Wywiadu, pułkownik Marcin Faliński. Jeszcze dzisiaj dokument trafi do Kancelarii Sejmu i Senatu. Rzecznik prezydenta informuje, że proces odtajniania aneksu wchodzi w fazę formalnoprawną, co doprowadzi do jego opublikowania.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 Też byśmy chcieli, żeby za chwilę nie były, nie, nie latały, że tak powiem, w mediach pewne nazwiska i domysły, a jedni będą wiedzieć, a drudzy będą nie wiedzieć, więc ten, kto wie, będzie w jakiś sposób mógł tym sterować. No to jest, to jest jeszcze niedopełnienie całości, tylko takie powiedzenie troszeczkę, ale my wiemy i tak, więc jak będziemy chcieli na własny użytek, będziemy mogli to wykorzystać. Aneks to załącznik do raportu Komisji Weryfikacyjnej z 2007 roku. Raporty zostały opublikowane w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Zawiera informacje o powiązaniach oficerów WSI z biznesem, polityką i służbami innych państw po 1989 roku. Więcej o tym piszemy na portalu polskie radio24.pl. Suma wydarzeń. Za godzinę na Cyprze rozpocznie się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Dzisiaj i jutro przywódcy państw. Wspólnoty będą rozmawiali o bieżącej sytuacji geopolitycznej i reakcji Europy na nią. Najważniejszymi zagadnieniami będzie wojna na Bliskim Wschodzie, blokada cieśniny Ormus, także kryzys energetyczny oraz wojna na Ukrainie. Liderzy państw i szefowa Komisji Europejskiej przyjeżdżają do ainap -y z dobrymi wiadomościami dla prezydenta Wołodymyra Załęskiego bo jest zielone światło dla unijnej pożyczki dla Ukrainy. Na Ceprze jest Agata Król. Dzień dobry Agato. Witam, dzień dobry. Powiedz proszę, jakich jeszcze ustaleń możemy się spodziewać? To jest kilka pilnych spraw, którymi unijni przywódcy muszą się zająć wśród tych najważniejszych w kontekście sytuacji geopolitycznej i kryzysów związanych z konfliktami na świecie. To Bliski Wschód, konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, blokada cieśniny Ormuz i gigantyczny problem z dostawami surowców energetycznych. Komisarz do spraw energii Dani Jorgensen mówił wczoraj, że czekają nas bardzo trudne miesiące, a może nawet lata. Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu sytuacja jest zła, stwierdził. Plan złagodzenia skutków kryzysu energetycznego ma Przedstawić Dzisiaj podczas kolacji roboczej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pojawił się pomysł stworzenia centrum, które miałoby monitorować zarówno ceny jak i produkcję, import czy rezerwy. Eksperci mówią, że najtrudniejsza sytuacja jest z paliwem lotniczym i kryzys może uwidocznić się szczególnie w tej branży w najbliższych miesiącach, ale te deficyty będą wpływały nie tylko na lotniczy ruch pasażerski, ale również na inne gałęzie gospodarki. Tak uważa Jakub Wiech, ekspert z portaru Elektryfikacja.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 No zanim rozmowa o Bliskim Wschodzie, unijni przywódcy poświęcą czas sprawie ukraińskiej. Na cypr przyleciał prezydent Wołodymyr Załański i to będzie dobre spotkanie Dlatego polityka i jego narodu. Już wcześniej szef Rady Europejskiej Antonio Costa mówił, iż ma nadzieję, że do tego czasu, do czasu rozpoczęcia dzisiejszego szczytu będzie już zgoda krajów wspólnoty na pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy i zapewniał, że Unia będzie wspierać Kijów tak długo, jak będzie to konieczne. To się udało. Pożyczka została zatwierdzona. Budapeszt wycofał swoje weto po tym, jak rurociąg Przyjaźń został naprawiony i popłynęła nim ropa z Rosji na Węgry. No i dziś ukraiński przywódca będzie miał okazję podziękować państwom europejskim za pomoc. Władimir Załęski po przyjeździe na Cypr powiedział, że liczy na to, iż jego kraj otrzyma pierwszą transzę unijnego kredytu już na przełomie maja i czerwca. Ja przypomnę, że początkowo miał to być kwiecień. Pierwszą transzę pomocy będziemy chcieli przyspieszyć tak, aby otrzymać ją już na przełomie maja i czerwca. Będzie to wzmocnienie naszej armii oraz produkcji dronów i systemów walki radioelektronicznej, a także wsparcie socjalne dla naszych ludzi. Za godzinę i kilka minut premier Donald Tusk zostanie powitany przez prezydenta Republiki Cypryjskiej Nikosa Christo Dulidisa, a Następnie spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. A drugi dzień posiedzenia będzie dotyczył unijnych finansów i zaplanowania wydatków na lata 2028-34. Wsparcie dla Ukrainy, dyskusja o sytuacji na Bliskim Wschodzie i sposobach walki z kryzysem energetycznym. To tematy rozpoczynającego się tego popołudnia na cze dwudniowego nieformalnego szczytu unijnych przywódców. Obradę obserwuje nasza wysłanniczka Agata Król. Dziękujemy za relację. Kolejni poszkodowani w aferze Zonda Krypto zgłaszają się do prokuratury. Ofiary nie mogą zalogować się do swoich kont ani wypłacić pieniędzy. Zarząd spółki podał się do dymisji. Jej prezes pozostaje nieuchwytny. Pokrzywdzonych przebywa z dnia na dzień, mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.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 Prokuratura zapowiada uruchomienie specjalnej strony internetowej. Ma ona pomóc poszkodowanym w zgłoszeniu swojej sprawy. W przestrzeni publicznej pojawiają się komentarze, że w związku z utratą pieniędzy przez klientów zonda krypto państwo powinno im wypłacić za dość uczynienie. W ocenie radcy prawnego Roberta Nogackiego postępowania w tej sprawie nie przyniosą żadnych efektów.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 W reakcji na sytuację wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto rząd zapowiada trzecią próbę uchwalenia przepisów, które mają uregulować ten obszar. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Z ustaleń śledczych wynika, że poszkodowani mogli stracić na rzecz Zonda Krypto kilkaset milionów złotych. Suma wydarzeń Premier zaprasza. Koalicjanci nie spieszą się ze składaniem deklaracji. Chodzi o wspólną listę obozu rządowego na wybory parlamentarne. Temat wraca przy okazji problemów, z którymi boryka się opozycja. W sejmie jest Michał Fabisz. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Powiedz proszę, dlaczego Koalicja Obywatelska namawia, aby przystąpić do tego pomysłu? Koalicja Obywatelska jest liderem sondaży, utrzymuje w nich kilkupunktową przewagę nad te em a zarówno PSL, Centrum, jak i Polska 2050 w tych samych badaniach nie przekraczają progu wyborczego. Lewica też jest właściwie na granicy. Wspólna lista, jak mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, to gwarancja tego, że żaden głos się nie zmarnuje, a, potem, a poza tym, jak mówi Mariusz Witczak właśnie z Koalicji Obywatelskiej, metoda Donta promuje największego, a jedna lista,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 Zdaniem opozycji właśnie w tym kierunku chce zepchnąć kluby koalicji rządowej premier Donald Tusk, bo jak tłumaczą przedstawiciele opozycji, taki wariant jest z jego punktu widzenia po prostu najbardziej efektywny. Zdaniem Marka Jakubiaka, który do Sejmu dostał się z listy Prawa i Sprawiedliwości, szef rządu może nawet dążyć do przedterminowych wyborów.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 Tymczasem przed koalicją rządową poważny sprawdzian. W przyszłym tygodniu głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu oraz minister zdrowia obie chce odwołać z rządu opozycja. Na części koalicji rządowej, tu mam na myśli przede wszystkim Polskę 2050, nie wyklucza przynajmniej poparcia pierwszego z wniosków, a więc wniosku o odwołanie minister klimatu Pauliny Henik-Kloski. Oba głosowania, jak już mówiłem, w przyszłym tygodniu. Czy koalicja rządowa wystartuje z jednej listy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? Komentarze na ten temat zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy. Wraca sprawa transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Pod apelem do premiera w tej sprawie podpisało się ponad 100 organizacji społecznych. To konsekwencja wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nakazał on warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego wpisanie do akt małżeństwa Pary z Berlina. Rząd deklaruje opracowanie rozporządzenia i wytycznych, ale dokumenty do tej pory nie powstały. W liście wzywamy premiera do wykonania wyroku TSUE, mówi Przemysław. Walas z kampanii przeciwko homofobii. Koalicja rządząca obiecywała nam powrót do praworządności i przyjęcie reguł, na które się umawialiśmy jako społeczeństwo obywatelskie. A ta reguła zakłada również wykonywanie wszystkich wyroków sądów. Więc w tym ujęciu niewykonanie na ten moment wyroku TSUE i NSA stoi w sprzeczności z zasadą praworządności. Jeśli rząd nie opracuje wytycznych i rozporządzenia, organizacja nie wyklucza złożenia skargi do Komisji Europejskiej. Pojutrze przed kancelarią premiera ma się odbyć protest środowisk LGBT w tej sprawie. Suma Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Co najmniej pięć osób zginęło w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosjanie uderzyli 150 dronami typu Szachit Bezzałogowce trafiły w domy, także w infrastrukturę. Więcej o tym Paweł Buszko. Rosyjskie bezzałogowce typu szachit uderzyły w blok mieszkalny w Dnieprze. Zabiły trzech cywilów, raniły dziesięciu. W wyniku rosyjskiego ataku na infrastrukturę kolejową w obwodzie żytomierskim zginęła kobieta. Tragicznego bilansu dopełniają ofiary ataków na miejscowości położone przy linii frontu. W wyniku rosyjskiego bombardowania kierowanymi bombami w obwodzie zaporowskim zginęła jedna osoba. Kolejna odniosła rany. Rosjanie w około 20-kilometrowej strefie przyfrontowej zabijają i ranią też cywilów za pomocą niewielkich dronów FPV. Ukraińcy w odpowiedzi na rosyjskie obdarzenia za pomocą swoich dalekosiężnych dronów niszczą rosyjski przemysł naftowy. W nocy pożary wybuchły w rafineriach w rosyjskich obwodach samarskim i niżno-nowogrodzkim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Libańczycy z niepokojem oczekują negocjacji pokojowych z Izraelem w Waszyngtonie. Głównym punktem spornym przed mającymi się odbyć dzisiaj rozmowami pozostaje obecność izraelskiej armii na południu Libanu i utworzona w tym rejonie strefa buforowa. Sięga ona do 10 kilometrów w głąb kraju. Izrael ostrzega, że każdy kto ją przekroczy ryzykuje życie. Na ten temat Milena rashid Trehab. Tak zwana żółta linia, podobna do tej znanej ze strefy gazy, obejmuje ponad 60 libańskich miejscowości. Przylega do niej tak zwana strefa czerwona, czyli całe południe Libanu od rzeki Litani. Jest ona rzadziej narażona na naruszenia zawieszenia broni przez izraelską armię. Wyznaczenie tych stref budzi sprzeciw libańskich władz, ale przede wszystkim mieszkańców, zwłaszcza na południu kraju. To nasz dom, nasze życie, nigdzie się nie ruszamy. Mamy pozwolić, żeby ktoś nam to zabrał, prędzej damy się zabić. Mówi Mohamed z Nabatija. Nie ma żadnej żółtej ani czerwonej linii. Jest tylko nasza ziemia i to my będziemy decydować o jej granicach. Dodaje Yusuf Harów, który najbardziej martwi się skalą zniszczeń spowodowanych w tym rejonie przez izraelskie ataki. Momentami nie można się zorientować, gdzie była ulica, a gdzie stały domy. Zburzyli wszystko. Yusuf z niepokojem myśli o rozmowach Izrael-Liban, bo nie jest przekonany, że Izrael rzeczywiście chce zakończenia wojny. Potrzebujemy pokoju, ale takiego, który pozwoli zachować godność. Tymczasem mamy do czynienia z wrogiem, który zdaje się nie rozumieć, co to znaczy. Podkreśla mieszkaniec Harów Z Nabatie dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. W pobliżu polskiej granicy powstanie wojskowy poligon. Zgodę na budowę obiektu wydały litewskie władze. Rząd w Wilnie uważa, że nowa infrastruktura wzmocni potencjał obronny państwa. Relacja Kamila Zalewskiego. Szef resortu obrony Litwy Roberta Skaunas napisał w mediach społecznościowych, że utworzenie poligonu w Kopciowie jest kluczowym krokiem we wzmacnianiu litewskich sił zbrojnych, które zyskają dodatkową przestrzeń do szkolenia. Ta infrastruktura umożliwi adekwatną odpowiedź na ewentualne zagrożenia przy granicy oraz spełni cele wynikające z planów NATO, dodał minister. Litewskie władze wybrały miejsce na poligon ze względu na strategiczne położenie Kopciowa w pobliżu przesmyku suwalskiego, czyli pasa między Białorusią a rosyjskim obwodem królewieckim. Część mieszkańców sprzeciwia się budowie obiektu w sąsiedztwie. W związku z głosowaniem przed litewskim parlamentem po raz kolejny protestowało kilkaset osób. Proszę spojrzeć, to praktycznie strefa turystyczna. Niszczenie tego jest całkowicie nieodpowiedzialne. Mówi jeden z jego uczestników, inny dodaje nie jestem przeciw poligonowi, ale jest to nieodpowiednie miejsce. Pierwsze ćwiczenia wojskowe planowane są na 2028 rok. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Suma wydarzeń w niej wracamy do kraju. 58-letnia kobieta zginęła po ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Do tragedii doszło w miejscowości Płonna w powiecie sanockim. Na miejscu pracuje prokurator, informuje rzeczniczka sanockiej policji Anna Oleniacz. Zabezpieczany jest materiał, zbierane są dowody. Posłużą do tego, aby ustalić jakie były przyczyny zgonu kobiety.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 Prokuratura wraca do sprawy fałszerstw wyborczych, do których miało dochodzić podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku. Chodzi o głosy oddane w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Nie wyczerpano w tej sprawie wszystkich możliwości dowodowych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.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 Kluczowa dla oceny tej sprawy będzie opinia biegłych grafologów. Eksperci wypowiedzą się w sprawie autentyczności złożonych w Komisji Podpisów. W drugiej turze wyborów 28 czerwca 2020 roku zmierzyli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Głosowanie wygrał urzędujący wtedy prezydent Duda i rozpoczął drugą kadencję. Ministerstwo Sprawiedliwości zbada sprawę śmierci 22-letniego Damiana Pawełoszka z Rząśni niedaleko Bełchatowa. Petycję o specjalny nadzór nad postępowaniem przygotowała grupa kilkudziesięciu osób. Ciało 22-latka znaleziono obok masztu telekomunikacyjnego w marcu ubiegłego roku. Według policji mężczyzna zmarł na skutek upadku z dużej wysokości. Innego zdania są bliscy zmarłego. Uważają, że do jego śmierci mogli doprowadzić funkcjonariusze policji. W nocy poprzedzającej tragedię chłopak uciekał przed policyjnym patrolem. Minister Sprawiedliwości podjął już pierwsze działania w tej sprawie, mówi wiceszef resortu Dariusz Mazur. Pan minister Żurek wystąpił do prokuratury, która to prowadzi to postępowanie o dodatkowe informacje dotyczące przebiegu tego śledztwa, toku, dokonanych ustaleń i po nadesłaniu tej informacji będzie podejmował decyzję na temat, czy obejmie to nadzorem prokuratora generalnego, no bo to jest na etapie postępowania przygotowawczego. Właściciel masztu telekomunikacyjnego, przy którym znaleziono ciało 22-latka, nie odnotował żadnych uszkodzeń, które powstałyby, gdyby ktoś próbował się na niego wspinać. Bliscy zwracają uwagę na ślady na ciele Damiana, wskazujące na pobicie. To rozwiązanie, które ma zwiększyć liczbę zaszczepionych pacjentów. Komisja Europejska zgodziła się na dopuszczenie do obrotu pierwszej na świecie skojarzonej szczepionki mRNA przeciwko grypie i COVID-19. Każdy pacjent woli jedno ukłucie zamiast dwóch, dlatego zaszczepionych przeciwko tym dwóm chorobom wirusowym powinno być więcej. Przewiduje Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Dla nas z punktu widzenia wakcynologii, z punktu widzenia klinicznego połączona szczepionka jest zawsze korzyścią. Dodatkowo wydaje mi się, że pacjenci już także przyzwyczajeni się do tego, że jednego dnia przyjmują na przykład dwie szczepionki naraz. Nie jest to dla nich jakieś zaskoczenie w tej chwili i część pacjentów taką właśnie około 20% koadministrację szczepionek realizuje już w tej chwili, czyli przyjmuje na przykład tego samego dnia szczepionkę przeciwko grypie i RSV albo grypie i COVID czy pneumokokom. Skojarzona szczepionka przeciwko grypie i COVID-19 firmy Moderna przeznaczona jest dla osób w wieku powyżej 50 lat. Na koniec pierwsze prognozy synoptyków na majówkę. Wynika z nich, że na przełomie kwietnia i maja przydadzą się cieplejsze ubrania. Niewykluczone są też przelotne opady deszczu w południowo-wschodniej części kraju. Między 27 a 30 kwietnia temperatura średnio wyniesie od 8 do 12 stopni, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Lokalnie na południu mogą to być wartości nieco wyższe, osiągające 13-14 stopni. Natomiast na północy, w strefie nadmorskiej, wartości te będą często niższe. Również noce będą chłodne z temperaturą najczęściej w zakresie od 0 do 3 stopni, a miejscami przy rozpogodzeniach będą możliwe spadki poniżej 0 stopni. Początek maja też będzie chłodny, dodaje Przemysław Makarewicz.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 Bądź pozyteczny! Ogłoszenie społeczne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 Południe w polskim radiu 24. Jarem rożek, dzień dobry. Dzisiejsze popołudnie w polskim radiu 24 zaczynamy od smutnej informacji, dosłownie sprzed chwili nie żyje poseł Łukasz Litewka. Poseł Lezywicy Sosnowca zginął w wypadku drogowym przy ulicy Kazimierskiej między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Poseł miał 36 lat. Piszemy o tym na portalu Polski Radio 24pl No nie tak wyobrażaliśmy sobie początek dzisiejszego spotkania. Te informacje, które do nas docierają na razie są bardzo szczątkowe i bardzo krótkie. Jak ustalił dziennik zachodni, poseł Sosnowca zginął w wypadku drogowym. Z informacji Gazety wynika, że poseł miał jechać rowerem ulicą Kazimierską między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Doszło wówczas do zderzenia z samochodem. Na poseł znany z wielu prospołecznych inicjatyw zginął na miejscu. Ten temat oczywiście będzie się pojawiał dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24. Przypomnę tylko, że to informacja dosłownie sprzed chwili nie żyje poseł lewicy Łukasz Litewka. Słuchają Państwo popołudnia w Polskim Radiu 24. Czas na pierwszą dziś rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Marcin Zawada, witam Państwa. W studiu Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, koalicja obywatelska. Dzień dobry, Panie Ministrze. Witam serdecznie Pana Redaktora i witam Państwa również. Panie Ministrze, no życie pisze dramatyczne scenariusze, czekając na wejście tutaj na antenę, omawiając to, co dzieje się dzisiaj w polityce. Mówiliśmy, że dzień. Przynosi wiele informacji, ale nie spodziewaliśmy się, że i taką dramatyczną informację przyniesie każdej Litewka. Poseł Lewicy, nie żyje pan z posłem Litewką, współpracował chociażby przy okazji schronisk, przy okazji pomocy dla zwierząt. Tak, to prawda. Z posłem Litewką współpracowaliśmy w zakresie ochrony nad zwierzętami w kontekście patoschronisk. To jest temat, który, jak państwo wiecie, opinia publiczna żyła w okresie zimy tych strzaskających mrozów, kiedy to poszczególne kontrole tak zwane społeczne, obywatelskie wykazywały nieprawidłowości. Wówczas nasz resort podjął się wspólnie z administracją rządową w terenie działań mających na celu weryfikację, usprawnienia procedur i jakby wszczęcie konkretnych działań, angażując to również resort. Rolnictwa. Tutaj Łukasz Litewka jako poseł, który y, poprzez swoje zasięgi w mediach społecznościowych, ale poprzez swoją postawę i jakby uwiarygodnienie się w kontekście ochrony praw zwierząt, szczególnie pomocy właśnie y, schroniskom, y, no nie w sposób taki uczciwy, racjonalny, pokazując jak można pomagać, y, deklarując tą pomoc, y, no bardzo dużo dobrego zrobił i, i to wstrząsająca informacja, y, że tak młody człowiek y, w wyniku wypadku drogowego Poniósł śmierć na miejscu, jest to duża strata, duża tragedia, wyrazy współczucia dla najbliższych z tego powodu. Do tych wyrazy współczucia oczywiście się dołączamy i do tej sprawy dramatycznej, tragicznej będziemy na pewno na antenie polskiej Kraju 24 wracać. Panie ministrze, no musimy teraz przejść też do kwestii politycznych. Jak mówiliśmy, dużo się też dziś w polityce dzieje. Sławomir Cenckiewicz rezygnuje z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jest pan zaskoczony tą decyzją? Pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło,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 Albo sam złożył, albo został zmuszony do złożenia rezygnacji z tej funkcji. W ślad za tym wydał oświadczenie, które jest tak nacechowane polityką, w takim bardzo agresywnym tonie, co też pokazuje, że jednak bardziej był politykiem niż fachowcem, który miał faktycznie zarządzać bezpieczeństwem z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego. Rzecznik prezydenta w czasie no, dość długiej konferencji prasowej mówił też o tym, dlaczego Słomir Senckiewicz zrezygnował jednoznacznie tu wskazywał na, te, na ten dostęp do informacji tajnych, ściśle tajnych, niejawnych, na to, że nie ma takiego dostępu, że to wasz rząd to wszystko mu blokuje, no, obarczając rząd winą za, no, jak to później też ujęło kilku polityków, dzisiejszej opozycji za paraliż BBN-u. Żeby otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa trzeba przejść bardzo żmudną, trudną, osobiście trudną procedurę. Sam je mam i trwała ta procedura kilka, jak nie kilkanaście miesięcy. Dogłębne sprawdzenie wszystkich aspektów życia, zawodowego, prywatnego, od A do Z. Dlatego też, jeżeli służby uznały, że tego typu poświadczenie nie może być wydane, bo osoba nie daje rękojmi do jego posiadania, to znaczy, że też nie ma rękojmi do reprezentowania oraz zajmowania się tematami istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a znając również cechy osobowości pana Cęckiewicza, którymi potwierdził ton w swoim oświadczeniu, wyraźnie atakujący, kontestujący. To jest tak zwana krwawa polityka. Pokazuje, że być może też nie ma swoich sympatyków w Pałacu Prezydenckim i nadarzyła się okazja, żeby pan Cęckiewicz z powodu braku dostępu do informacji niejawnych stracił do stanowisko. Mówił pan o tym, że pan Cęckiewicz albo zrezygnował, albo został zmuszony do zrezygnowania. To kto mógł przymusić szefa Bebenu do rezygnacji? Nie od dziś wiadomo, że pan Cęckiewicz jest trudnym charakterologicznie współpracownikiem, że, że często wchodzi w konflikty jest wyraźnym solistą, nie akceptuje e, równowagi dyskusji, musi stawiać na swoim. Dlatego też takie cechy osobowościowe jednak nie dają rękojmi. Rękojmie daje z kolei Pan generał Kowalski, który faktycznie był przyjmuje... Kowalski, czyli były wiceszef BBN-u, teraz pełniący obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Oczywiście Narodowego. generał z krwi kości, doskonale rozumiejący funkcje, cechy i cechy, posiadający te cechy, które powinien mieć szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy myśli pan, że ta zmiana na stanowisku szefa BBN-u to jest zapowiedź lepszych relacji między Pałacem Prezydenckim a rządem? Z całą pewnością jest to zmiana jakościowa na, na, na korzyść. Być może teraz właśnie mając na względzie duże doświadczenie pana generała, rozumiejące specyfikę funkcjonowania, może być jednak też źle oceniany przez kancelarię prezydenta, która będzie oczekiwała robienia polityki, ale jak my wiemy, my oczekujemy, żeby po tej stronie była osoba z doświadczeniem, która racjonalnie, bez emocji politycznych oceniała rzeczywistość i miała w pełni dostęp do informacji tajnych, które również kształtują naszą rzeczywistość geopolityczną. Jeżeli mowa o informacjach tajnych, chociaż akurat te informacje jeszcze są tajne, za chwilę już będą w pełni jawny aneks do raportu z liwidacji WSI. Pałac Prezydencki chce go opublikować, o tym Karol Nawrocki mówił, Sławomir Cenckiewicz też o tym wielokrotnie mówił. Teraz dokumenty w tej sprawie wysłane do parlamentu, do opinii marszałki nie Senatu, marszałka Sejmu. To dobrze, że ten aneks będzie publikowany, bo rzecznik mówi, że to tylko opinie ze strony parlamentu. Prezydent i tak i tak sam te decyzje Podejmie, nieważne jakie opinie będą, bo to tylko takie doradcze opinie. Czyli możemy się domyślać, że i tak i tak opublikowane to będzie, to dobrze? Nie. Wydaje mi się, że mamy poprzez działalność pana Macierewicza jakieś niedobre doświadczenia z publikacją pewnych raportów, które w sposób albo umyślny, mam nadzieję, a nie umyślny spowodowany innymi inspiracjami został przekazany opinii publicznej, w ślad za czym poszły dekonspiracje oficerów wywiadu, no i oczywiście spowodowanie osłabienie Polski w kontekście zabezpieczenia służb wywiadu.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 Donald Trump chyba też powiedział, że będzie odtajniał kwestię UFO. No to mamy takie swoje UFO w Polsce, czyli WSI likwidacji lata 90. Pamiętamy jak to jest, więc żeby przestrzeń publiczna, media mogły żyć jakimś tematem, a nie znowu zajmować się Morawieckim, Terleckim, Kaczyńskim, Grzybiarzami, Maślarzami, jak ich tam nazwać w tych frakcjach PiSu. Panie Ministrze, a nie obawia się Pan tych nazwisk, które mogą być w tym aneksie? No bo słyszę od polityków PiSu, że tam mogą być nazwiska osób, które Teraz pełnią y, ważne role w polskim. Panie rektorze, więc to jest budowanie napięcia. Czyli to jest próba zepchnięcia zainteresowania mediów na inny obszar, celem pozostawienia, ostudzenia te, te, temperatury sporu na temat zonda krypto, która z dnia na dzień również przynosi nam kolejne informacje o kolejnych znowu tysiącach Polaków i milionach strat, które inwestowanie w kryptowaluty przyniosło, co, co jest efektem nieprzyjęcia ustawy, która dwukrotnie została zawetowana przez prezydenta. To kto ponosi winę, tę polityczną winę, panie ministrze, za, za to, co dzieje się wokół zonda krypto? W 2018 roku w Davos pan premier Morawiecki w 2018 roku jasno dał do zrozumienia, że absolutnie trzeba przygotować ramy legislacyjne do rynku kryptowalut, a najchętniej w ogóle wykluczyć je z obiegu. To był 2018 rok. Do 2023, kiedy koalicja yy, yy, objęła rządy minęło ile lat? 5 yy, lat. Także przez ten czas nie, nie zrobiono nic. Stwarzano możliwości działania bez nadzorów w obiegu kryptowalutowym, bez żadnych ram, bez żadnych możliwości zabezpieczenia portfela Polaków i teraz mamy taką sytuację, że około 2 milionów Polaków potencjalnie yy, szacuje swoje straty na 500 milionów złotych. I prezydent mówi, te dwa, te dwie ustawy, które wy jako rząd przygotowaliście, no nie były dobre, były zbyt mm, regulacyjno-szczegółowe w różnych za zapisach. Tak, tak to zostało mniej więcej, nie dosłownie, ale mniej więcej ujęte. No i prezydent mówi, że jest co prawda jeszcze jeden projekt Polski 2050, który jest w grudniu, od, od grudnia w Sejmie, wtedy został w Sejmie złożony. I tu nad tym projektem mógłby się prezydent pochylić. Rząd będzie ten właśnie projekt teraz procedował jako swój, czy będzie praca nad kolejnym rządowym projektem? a nie nad tym Polski 2050. Panie redaktorze, pierwszą uwagą i zastrzeżeniem Pana Prezydenta fakt jest to, że jest obszerny projekt, pokazując rękoma Pana Boguckiego z Mównicy Sejmowej, że jak można tak obszerną legislację przygotować. No przepraszam, dobre prawo, dobrze przepracowane, skonsultowane, zaopiniowane musiało być. A dlaczego tak obszerne? Ponieważ tak jak powiedziałem, od 2018 roku, tak jak w innych krajach, Czechach, na których się też podpierano, pewne procedury prawne były w obrocie kryptowalutami. U nas była pustynia, nie było nic, nie było żadnych norm regulacyjnych, jak ten rynek kryptowalut na giełdzie może funkcjonować. Dlatego musieliśmy od A do Z przygotować pełną, pełną gamę rozwiązań wraz z rozporządzeniami, które miały ochronić klientów przed patofirmami tego typu. No to wracam do mojego pytania. Czy rząd będzie procedował ten projekt, który jest złożony w Sejmie jako projekt Polski 2050? Czy rząd będzie tworzył swój osobny projekt? Rząd na pewno pracuje. Minister Domański zapowiedział takie prace z ekspertami również. Być może komponenty tego, tego projektu, jak, ja go nie znam, zostaną opracowane. Yy, tylko widzi pan, yy, prezydent mówi, że znowu się na czymś pochyli. Prezydent również powiedział, że przedstawi własną regulację. Nie zrobił tego. Zapowiedział to również pan minister Bogucki, że pan prezydent Nawrocki... Jeżeli my nie potrafimy przygotować dobrego prawa, to sam przedstawi swoje rozwiązania prawne. Nie zrobił nic. To znaczy, że jemu nie zależy na tym, żeby była jakakolwiek regulacja, jakikolwiek nadzór nad tym, co się dzieje nad kryptowalutami w Polsce. To znacznie szybciej niż ten projekt będzie głosowany w polskim Sejmie. Będzie głosowane wotum wobec pani ministry klimaty Poliny Henning-Kloski. To dokładnie za tydzień, w przyszły czwartek, tuż przed majówką. Czy to znaczy, że ten przyszły czwartek to będzie nerwowy dzień dla koalicji 15 października? Czy jest pan spokojny o przebieg tego głosowania? Nie sądzę. No, opozycja ma zawsze prawo składania wniosków o wotanie ufności z różnych celów. E, takie wnioski były składane e, przez... Ale nie zawsze partie, które wchodzą w skład rządu mówią, mm, być może zagłosujemy razem z opozycją, jest a tak mówili to... PSL i Polska 2050. Ja myślę, że to jest znowu budowanie jakiegoś napięcia, które nie będzie miało finalnie żadnego przełożenia politycznego na konkretne czyny i zachowania się na sali sejmowej. Sądzę, że działamy w oparciu o zaufanie, o partnerstwo w ramach koalicji, dlatego tutaj tego typu ruchy moim zdaniem się nie powinny wydarzyć. To panie ministrze, na koniec kwestia, która jest jedną z najważniejszych w Polsce, czyli kwestia dotycząca naszego bezpieczeństwa. Siedzi pan przede mną jako nie tylko wiceminister, ale też jako pełnomocnik rządu do spraw systemu bezpiecznej łączności państwowej. To ważny projekt. Do tego, jak sobie dołożymy jeszcze informacje o ćwiczeniach rządu, tych, o których minister sportu dość szczegółowo mimo wszystko opowiadał, to znaczy, że coś się dzieje? Mamy się czegoś obawiać? Że tutaj ten temat bezpieczeństwa, przygotowań, jakichś ćwiczeń, system łączności, coś się dzieje? Czy to są normalne procedury? Jeżeli minister sportu mówi o ćwiczeniach, to znaczy, że dobrze mówi, Ale ponieważ o każdy, ćwiczeniach z tego, każdy, co wiem. każdy sportowiec, który się przygotowuje do występu w zawodach, czy też imprezie sportowej, musi ćwiczyć, trenować, żeby przygotować się na tego typu wydarzenia, które mają miejsce na arenach. Podobna sytuacja pokazuje to, że rząd musi być przygotowany na wszelkie ewentualności, na skoordynowanie akcji, na skoordynowanie działań pomiędzy Pałacem Prezydenckim, e, różnymi ministrami, departamentami, a wszystko to dzieje się pod e, ścisłym... E, e, pod ścisłą kontrolą służb odpowiedzialnych również za łączność. Nie tylko obrazem, ale również łączność państwową. jawną, niejawno zastrzeżoną. Także te komponenty muszą wszystkie ze sobą zadziałać, żeby w przypadku kryzysowym mając na uwadze różnego typu kryzysy, nie tylko oczywiście te najgorsze, o których Pan tutaj mówi, ale mieliśmy też sytuację wrześniowej powodzi na Dolnym Śląsku, która też pokazała mankamenty, więc niezwłocznie zajęliśmy się poprawą wyposażeniem służb w tego typu urządzenia, które mimo jakichś chwilowych awariów, w, w tradycyjnej sieci mobilnej będą możliwe do wykorzystania przez służby i skoordynowane w jednym takim pakiecie. Czyli uspokajający ton na koniec tak. naszej rozmowy. Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, panie ministrze, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, miłego popołudnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A kolejna rozmowa polityczna już po godzinie 17.30. Jest 46 minut po godzinie 16. Sprawdzamy co dzieje się za granicą. Świata a razem ze mną w studiu już Ernesto Ozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkie chyba dobre informacje, bo pożyczka 90 miliardów dolarów płynie do Ukrainy. Państwa Unii Europejskiej no jednomyślnie zaakceptowały pożyczkę w wysokości właśnie tych 90 miliardów euro i 20 pakiet sankcji wobec Rosji. To do, dobre informacje To chyba. są dobre informacje, tym bardziej, że emocje były do ostatniej chwili, bo oczywiście Węgry zadeklarowały, że zmienią swoje stanowisko po wyborach, które miały miejsce 12 tego kwietnia, no, ale wszystkim troszkę drżało serce, co powie Słowacja, no i uh -huh. co powie Nowa Bułgaria, bo Bułgaria także ma nową sytuację polityczną, a Ramen Radev nie jest człowiekiem, który, no, co prawda, mówi się, że poczyna go poznacie, ale z deklaracji wynika, że jednak bardziej w stronę wschodu. I bardziej w stronę właśnie ograniczenia pomocy dla Ukrainy. No, no, aż... Zresztą on mówił, że Ukraina prowadzi wojnę za pieniądze Unii Europejskiej. Tak jest, dokładnie tak było. Natomiast te 90 miliardów euro, które powędruje na Ukrainę, to też nie jest tak, że jednego dnia pójdzie taka transza. To będzie wszystko wypłacane sukcesywnie, dlatego że to są pieniądze, które mają zasilić Ukrainę jako państwo, bo musimy wiedzieć jedną rzecz. Państwo ukraińskie prowadzi wojnę. Ograniczone są jego zdecydowane możliwości wypracowywania swojego dochodu narodowego, czyli PKB, no i zarabiania na siebie. Właściwie większość pieniędzy, które państwo zarabia wydawane jest na wojnę, na żołnierzy, na prowadzenie działań wojskowych, czy na doraźne naprawy tego, co zniszczone jest w trakcie tej wojny. Trudno mówić o tym, żeby Ukraina miała jakieś gigantyczne zarobki, no bo nawet jeśli jakieś pieniądze jako państwo zarabia, no to szybko je wydaje na takie rzeczy związane z prowadzeniem działań wojennych. I te 90 miliardów, Euro ma pomóc Ukrainie nie tylko w tym prowadzeniu tej wojny, ale również w utrzymaniu struktur państwowych i na przykład w tym, by państwo było wobec swoich obywateli wypłacalne, by emeryci na przykład dostawali swoje emerytury, by szpitale dostawały jakieś pieniądze by lekarze zarabiali swoje pensje no, żeby no i generalnie po prostu, żeby funkcjonowała cała też ta strona społeczna państwa, jak i no inne struktury państwowe, które też pieniędzy potrzebują. W związku z czym dlatego to dla Ukrainy było szalenie ważne. No bo pomoc wojskowa głównie płynie z tego, co zapewniają im państwa NATO w tej chwili, czyli wszelaka broń, która jest potrzebna z zachodu, kupowana jest przez państwa NATO najczęściej w Stanach Zjednoczonych, bo przecież Donald Trump powiedział, że on oczywiście broń dostarczy, ale reszta członków Paktu Północnoatlantyckiego za to musi zapłacić. No i właściwie to z tego się na razie wywiązuje, chociaż też są wątpliwości, czy będzie się wywiązywał dalej, bo przecież prowadzi swoją wojnę i też potrzebuje na swoje potrzeby bardzo dużo w tej chwili broni. To do tej wojny jeszcze za chwilę przejdziemy, ale chciałbym zapytać o sprawę, która no, pewnie też wiele osób interesuje, a zbliża się majówka, a potem wakacje no i pewnie wiele osób się zastanawia, czy będzie mogło skorzystać z jakiegoś fajnego lotu gdzieś w jakieś takie a. sympatyczne miejsca. Tu pokazuje się, że jest problem z paliwem lotniczym. No i to może pokrzyżować wakacje milionów turystów. Z z drugiej strony Komisja Europejska uspokaja, że są pewnego rodzaju rozwiązania i rezerwy. A są rozwiązania i rezerwy. Komisja Europejska rzeczywiście takie e, działania zamierza podjąć. Natomiast z tym lataniem rzeczywiście zaczyna nam się robić problem, bo linie lotnicze... Drastycznie na sezon letni, co się nie zdarza, bo przecież to sezon podróży i wycieczek i to właśnie wtedy zwiększały one liczbę rejsów, a tu nagle tną mi to Lufthansa, jeden z większych przewoźników europejskich o 20 tysięcy lotów, więc to są liczby bardzo duże. Brakuje... Paliwa lotniczego. To paliwo lotnicze uzależnione jest od dostaw różnego rodzaju substytutów, które są w nim używane przez rafinerie i które płyną z Bliskiego Wschodu. Do tego wszystkiego ceny ropy nie sprzyjają temu, żeby to paliwo lotnicze było tanie. W to wszystko z czym, jest powiązane. Wszystko jest powiązane w związku z czym, jeśli nawet linie lotnicze w tej chwili nie cięłyby tych liczby rejsów, no to musiałyby to za chwilę zrobić, dlatego że musiałyby podnieść, będą musiały podnieść ceny biletów. No a w tym momencie, jeśli ceny biletów wzrosną, mówi się o jakieś 20, nawet 30%, no to klienci linii lotniczych zaczną z tego latania rezygnować, bo po prostu będzie to nie tak tanie, jak było do tej pory. I wzrost tych cen za bilety dotyczy nie tylko tych linii lotniczych takich z, dużych, znanych, ale również tych wszystkich low lowcosterów, bo one do tej pory wygrywały na rynku i oferowały nam czasem loty dużo tańsze niż pociąg, ale w tej chwili nagle może się okazać, że jest to niemożliwe, no bo nawet jeśli oferowaliby, oferowałyby nam te linie bilety po kosztach swojej działalności, no to też one będą dosyć wysokie, bo koszty działalności zdecydowanie tym liniom lotniczym rosną. No i teraz, no właśnie, Zatoka Perska cały czas jest niespokojna, w związku z czym nikt nie wie kiedy będzie rozwiązanie tego problemu. I czy w ogóle będzie, bo zatoka Ormuz zablokowana, rynek paliwowy jest cały czas rozchwiany, ceny wahają się, no ale oscylują mniej więcej w okolicach 100-100 kilku dolarów za baryłkę ropy. No i to wszystko, brak rozwiązania jeszcze tego konfliktu, bo Donald Trump cały czas nie może wymyślić, jakby to chciał zakończyć. Coraz prężniejszy Iran i wyszukujący coraz to nowe argumenty, by jednak temu targować się z tymi Stanami Zjednoczonymi, no to buduje nam sytuację mocnej niepewności no i właściwie wzrostu, dużego wzrostu cen surowców energetycznych na rynku. A Donald Trump ogłasza, by rozkazał marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych ostrzelać i zniszczyć każdą łódź, nawet małą, która zaminowuje wody cieśniny Ormus. No nie zmierza to do polepszenia sytuacji? Czy, czy to jest jakiś wstęp do, do rozmów pokojowych, żeby Stany Zjednoczone mogły jednak usiąść do tego stołu z pozycji wygranej? Z jednej strony mamy właśnie takie deklaracje Donalda Trumpa, a, a z drugiej strony mamy deklarację Donalda Trumpa, że przedłuża zawieszenie broni, nie określa terminu zakończenia tego zawieszenia broni, czyli no, jest taki można powiedzieć spolegliwy. Wie, że nie Należy tego konfliktu zaostrzać, ale też myślę widzi, że Iran wobec tego, że ten Iran z kolei widzi, że on ma z tym konfliktem problem, wykłada nowe potrzeby na stole negocjacyjnym, no i stara się jak najwięcej dla siebie ugrać, bo widzi, że drugiej stronie zależy, by to szybko skończyć. W związku z czym, no to tak jak ze sprzedażą samochodu, jak komuś zależy, żeby szybko sprzedać, no to sprzeda tak mniej więcej jedną trzecią taniej, no bo każdy, kto mówi, że może szybko kupić, no to mówi, że może zapłacić o wiele mniej. Czy to oznacza, że ten konflikt będzie się przeciągać? Myślę, że ten konflikt będzie się przeciągał, e, dlatego że e, obydwie strony, e, Iran po prostu potrzebuje oddechu i potrzebuje zewrzeć szeregi po tym miesięcznym bombardowaniu. E, Stany Zjednoczone teoretycznie też potrzebują takiego zwarcia szeregów i oddechu po Miesięcznym bombardowaniu, bo przecież ileś tej broni zostało zużytych i te arsenały zostały opustoszone, więc choćby trzeba je na nowo wypełnić, ale e, Stany Zjednoczone również oprócz tego oddechu potrzebują jakiegoś rozwiązania. Dlatego, że Donald Trump niestety jest w sytuacji dramatycznej i w dużym stopniu ten konflikt do jego sytuacji dramatycznej na politycznej arenie w Stanach Zjednoczonych się przyczynia. Z drugiej strony jeszcze mamy jakby obok toczącą się wojnę między Izraelem i Libanem. To rozumiem również nie pomaga w tym, żeby sytuację w tym, w tym regionie w jakiś sposób załagodzić. To prawda, dlatego, że wtedy kiedy płonie na Bliskim Wschodzie to w tym momencie mało kto się zastanawia czy to wpływa na rynek ropy naftowej, czy nie, chociaż sam konflikt Izraela z Libanem na rynek ropy naftowej wpływać nie może, bo to nie są państwa, które żyją z eksportu ropy naftowej i nie uczestniczą w tym rynku naftowym w bardzo poważnym sposobie. Tak, ale Iran odpowiada, dopóki Liban jest atakowany, dopóty my, my będziemy, nie będziemy tak. Tak jest. No więc to jest cały czas system naczyń połączonych. No i do tego wszystkiego jeszcze, no właśnie, kto z kim tam w przypadku Iranu i Izraela, nie Iranu, tylko Libanu i Izraela mhm. ma negocjować. Bo jeśli negocjują przywódcy Libanu i Izraela, no to oni przynajmniej Liban ma średni wpływ na to, co dzieje się na południu tego kraju, bo tam głównie kontrolę nad tym krajem na utrzymuje Hezbollah. Hezbollah. Mhm. I jeśli zwrócą Państwo również uwagę na zdjęcia, które z tego południa Libanu się pojawiają, to widać tam korowody wracających samochodów do swoich miejscowości, no bo jest zawieszenie broni, a na co drugim z tych samochodów widnieje flaga Hezbollahu. W związku z czym nawet ludność cywilna jest nastawiona i pro i stoi za plecami i wspiera ten Hezbollah, dlatego, że doskonale również wie to, że jedyną strukturą, która może i potrafi zapewnić w Libanie, a na pewno na południu Libanu porządek i bezpieczeństwo jest Hezbollah, bo niestety samo państwo Liban jest na tyle słabe, na tyle skorumpowane, na tyle upadłe, że niestety struktury tego państwa są bardzo niewydolne. I nie są w stanie zrobić nic. Armia libańska jest słaba, nie jest w stanie przeciwstawić się Hezbollahowi, nie jest w stanie pomagać Izraelowi w rozbrojeniu Hezbollahu. No i wszystkie te hasła, że ten Hezbollah był swojego czasu, bo przecież pół roku temu mówiono, że Hezbollah został rozbrojony i Liban panuje nad sytuacją, było takimi troszkę hasłami niepopartymi w rzeczywistości. Co o czym się wszyscy przekonaliśmy, gdy Donald Trump zaczął operację wojskową w Iranie. Ernest Zozuń, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za te informacje. Dziękuję bardzo. A ja tylko przypomnę smutną informację, która do nas dotarła dosłownie kilkanaście minut temu, o tym, że nie żyje poseł Łukasz Litewka. Poseł zginął w wypadku podczas jazdy rowerem, miał 36 lat. Ten temat z pewnością powróci w informacjach. Teraz właśnie czas na informacje. My wracamy tuż po nich. Świata pogląd. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.